Dziękuję bardzo, mam na imię Angelika, ja jestem alkoholiką. Mam taką prośbę, bo nie widzę Jacka, Aniu ty masz do mnie, Aniu 37 telefon więc gdyby w razie czego mnie przerwało, jak ja nie będę spoglądać na czat i tak dalej, to proszę ciebie tylko do mnie zadzwon. Postaram się. się. Mhm. Ja powiem wam tak, ja nigdy się nie przygotowuję do speakerki. E, zawsze się zastanawiam nad pierwszym zdaniem i nad tym po prostu, od czego zacząć e, m, Powiem, że m, piłam około, mój alkoholista rozwijał się około 15 lat, e, tak myślę. Przez e, picie e, krzywdziłam innych ludzi, e, rozwaliłam swoje małżeństwo, siedmioletnią związek mój były mąż miał ze mną po prostu przesrane, e, inaczej tego nie można jest moim największym wyrzutem sumienia do tej pory. I, no i bardzo dużo ludzi krzywdziłam, Krzywłam też, powiem to chyba pi pierwszy raz bo ja zazwyczaj uważam, że innych krzywdziłam, krzywdziłam samą siebie. Było bardzo autodestrukcyjne działanie z mojej strony, ja nie zdawałam sobie w ogóle z tego sprawy. Przez, wreszcie udało mi się yy, 13 lat temu trafić do AA. Ja wcześniej szukałam pomocy psychologów, psychiatrów, bo ja uważałam, że ja mam, miałam takie smutne dzieciństwo spieprzone, więc na pewno jak oni uleczą moją głowę, to ja przestanę pić. Ja mówiłam o tym, że ja mam problem z piciem. Piłam zawsze na umór, piłam bardzo destrukcyjnie dorwanych filmów i to były najgorsze rzeczy, które mi się gdzieś tam działy. To były te, które po prostu nie pamiętałam. I później się dowiadywałam od innych, potworne poczucie wstydu, poczucie winy trafiłam wtedy do, do, praktycznie do terapeutki, o której nie zdawałam sobie sprawy nie wiedziałam o tym, że ona jest kierowniczką w jednego z ośrodków tutaj w, w Poznaniu e, Oddziału Uzależnień do, tam kierowniczką czy dyrektorką, i ona mi wtedy powiedziała, że poszła do AA ja już szukałam takiej pomocy z tego względu, że ja nie mogłam się patrzeć na siebie w lód Czy ja siebie nienawidziłam, ja miałam potworne lęki Zarabiałam wtedy ogromne, ogromnie duże pieniądze, pomimo wszystko byłam bardzo nieszczęśliwa, miałam myśli samobójcze i po prostu nienawidziłam siebie. Gdzieś tam wcześniej jeszcze tłumaczyłam jak tutaj nie pić, jak ja tak super zarabiam. Więc to było moje dno, że ja po prostu nienawidziłam siebie i, i nie mogłam się na siebie patrzeć. I w pewnym momencie ona mi powiedziała, że mam iść do AA i tak też się zaczęło, że ja, ja mówię Boże do tych alkoholików, ja tu kawodna wodna, super zarabiam i tak dalej, ja muszę do nich iść. Ale nie wiem, co takiego w niej było, że ja w końcu jej posłuchałam. Z potwornym poczuciem wstydu, z lęku, strachu poszłam na pierwszy swój meeting a w Poznaniu. Już na pierwszym meetingu zobaczyłam, że to jest po prostu to. Ja, ja uzyskałam nie, niesamowitą nadzieję. Usłyszałam, nie piję 10 lat od kogoś, od, od drugiego gościa, nie piję 17 lat. Ja byłam zaszokowana, zobaczyłam normalnych ludzi, fajnych ludzi. To, to, ja akurat miałam to szczęście, że zadano mi trzy pytania. Jak masz na imię, czy chcesz, masz problem z alkoholem i czy chcesz przestać pić. To było dla mnie bardzo wzruszające. Ja przez pierwsze 4 lata chodzenia, na, a ja już wiedziałam, że to jest to miejsce ja zapijałam. Weszłam w bardzo toksyczną relację i, i, i, i praktycznie ta relacja można powiedzieć pozwalała mi zapijać. I tak 4 lata zapić, co 3 miesiące, co pół roku, po 15 miesiącach zaczęłam też zapijać to były na początku jednodniowe zapicia, ale po tych 15 miesiącach to ja zaczęłam tak zapijać że ja tak wcześniej nigdy nie piłam, trzy dni potrafiłam pić, leżąc w jakimś barłogu. To było straszne, tylko, że ja cały czas chwytałam się mitingów oskich. Ja cały czas wracałam, przełamywałam swój potworny wstyd, bo mi za każdym razem był potwornie wstyd, prosiłam o pomoc. Wtedy jeszcze nie było programu, może całe szczęście, bo nie musiałam, nie, nie słyszałam od nikogo, jak nie zrobisz programu, to, to będziesz piłań. Ja się chwyciłam mitingów, chwyciłam się terapii terapeutka, gdzieś mi bardzo dużo też pomogła, pomogła mi na pewno gdzieś zachować tą trzeźwość i była dla mnie wsparcie. Jak dopiero wyszłam z tego związku, to ja przestałam pić i wydawało mi się, że w ogóle jestem mega beznadziejnym przypadkiem, po prostu najgorszym na świecie i ja po prostu będę za zawsze zapijać, a później się okazało, że, że jednak tak nie jest i przez 5 lat byłam trzeźwa bez programu. W tej chwili jestem prawie dziewięć jak Bóg da w maju. Więc okazało się, że, że, że można. Ja miałam ogromną determinację. Tak jak potwornie nieraz bardzo nie chciałam żyć, niejednokrotnie prosiłam gdzieś o śmierć, ale z drugiej strony potwornie bałam się śmierci i bardzo chciałam żyć. I po pięciu latach bycia we wspólnocie aoskiej, gdzie ja miałam, byłam po terapii sześcioletniej, przerabiałam swoje dzieciństwo. Ja się stałam, tylko ja wtedy tego nie widziałam, mi się wydawało, że jestem pewna siebie, ja się stałam bardzo pyszna i dumna i w pewnym momencie pojawił się na mojej drodze taki mężczyzna i zaczęły te moje wady wychodzić, czyli chorobliwa zazdrość i tak dalej, zaborczość, chęć zamknięcia w klatce, ja szukałam u siebie różnych takich psychicznych problemów typu syndrom borderline, podchodziłam pod cały schemat, nie? I ja tak naprawdę ten program zaczęłam, że, bo ja chciałam być z tym mężczyzną i ja mówię, Boże, on mi ucieknie, on jest taki cudowny, wspaniały. Nieważne było, że ja zaczęłam to robić nie dla siebie, ale później zaczęło to działać tak, że, że ja robiłam to dla siebie. Ja program robiłam w ogóle, słuchajcie, trzy razy. Za pierwszym razem był w bardzo okrojonej wersji ten program, w bardzo okrojonej. Krok czwarty właśnie zrobiłam na jednym spotkaniu, a słyszałam od innych, że robię, lubią, ludzie robią to po 3-4 miesiące. Ja miałam cały czas problem z tymi pierwszymi trzema krokami, z tym powierzaniem, powierzaniem siebie, swojego życia. I, i tak naprawdę, w ogóle to ja, ja nie jestem z tym facetem, ale program we moim życiu pozostał, to jest, to jest najlepsze w tym wszystkim. I, I powiem Wam tak, że ja do tej pory staram się cały czas powierzać to swoje życie, modląc się, Panie Boże, pomóż mi powierzyć Tobie swoje życie. Ale ja w związku z tym, że mam mówić o kroku czwartym, to ja, to ja się tutaj skupię troszeczkę na kroku czwartym. Ja na początku, to był dla mnie najbardziej hardkorowy krok, bo ja musiałam tam wszystko, najgorsze swoje rzeczy yy, wywlekać. I, i to nie, nie tylko jakie ja krzywdy komuś zrobiłam, ale ktoś jak mi zrobił krzywdę. Ja nie, na początku kompletnie nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego ja mam wypisywać swoje wady, skoro mnie ktoś skrzywdził mi kolega tłumaczył, miesiąc czasu, bo moja pierwsza sponsorka nie potrafiła mi tego wytłumaczyć. Dlaczego tak jest? Ja dostałam od ojca w pysk, dlaczego ja mam swoich wad? Moja mama mnie kontrolowała, znęcała się nade mną psychicznie, czemu ja mam swoich wad szukać? Ja kompletnie nie potrafiłam tego ogarnąć. Słuchajcie, miesiąc mi to tłuk do głowy, już w końcu pojęłam, że tak ma być i koniec, nie? Bo ja to, szuk ja uważałam, że to jest Y, y, y, że to chodzi o poczucie winy, że to jakby na, ktoś na mnie chce poczucie winy prze, y, prze, przerzucić, a to wcale nie o to chodziło. Ale co się stało dzięki Krokowi czwartemu? Ja skonfrontowałam się sama ze sobą. Tak druga sponsorka mi tak bardzo na, um, pokazywała te moje. Ja bardzo słuchajcie, się cieszyłam z odkrywania. Ja się cieszyłam z tego względu, że y, ja wcześniej uważałam, że y, świat jest do dupy, i w ogóle jestem bardzo nieszczęśliwa. I tu nagle dostrzegłam, że jeżeli ja zmienię, jeżeli to są moje wady, ja zmienię się, Bóg mi zabierze te wady, jeszcze uważam, że to ja, ja zmienię. E, to, e, to świat będzie piękny. Ja naprawdę kompletnie nie, e, nie boksowałam się, że to nie, nie, nie, nie, to nieprawda. I ten cały mój borderline, co mi się tak wydawało, okazał się moim egoizmem, egocentryzmem, e, kontrolą, obsesją na swoim punkcie, która trwa nadal nieustannie do tej pory. To było nieprawdopodobne. To było nieprawdopodobne, bo yy, wiecie co, ja robiłam terapię bardzo tak, wiecie, bardzo, bardzo intensywnie. Ja rozpoznawałam na terapii to, co jest ze mną nie tak, że jestem chorobliwie zazdrosna, że to, że mam kontrolę i w ogóle. I płakałam, ale ja nie, po, ja wal, próbowałam walczyć z tymi wadami. Ja nie potrafiłam tam yy, w ogóle podołać ten ale dopiero program, jak, mi to zaczął, jak zaczęłam to wypisywać i później stosować modlitwy, modlitwę o, o prośbę do Boga, żeby usunął mi te wady, to ja zaczęłam zauważać, jak mi się to zmniejsza. Jak moje te wszystkie wady zaczynają się jakby zmniejszać. Jak ja na przykład wcześniej coś, co mi się wydawało, że jestem taka po terapii pewna siebie i byłam Angelika najlepsza terapeutka, kurka pouczająca wszystkich po terapii, bo ja, ja miałam taką wiedzę, że u tego to jest to, to, tam, ten ma problem, taki ma problem, ten, tamten. W ogóle byłam najmądrzejsza i mówiłam, co kto ma robić w ogóle w swoim życiu. To nagle się okazało, że na programie, że to jest moja pycha duma, że jestem nie niepewną siebie osobą, tylko pyszną, dumną osobą. Ja naprawdę tego nie widziałam. I program mi to pokazał, program mi otworzył oczy i to jest tak, że ja teraz inaczej troszeczkę się zachowuję, to jest, mam takie hamulce wewnętrzne, aż nieraz się śmieję, że jestem może za bardzo jakaś taka za delikatna, bo to tak jakby Bóg mnie powstrzymywał, żeby szczeknąć do kogoś, żeby być niemiła, żeby zastanowić się, żeby zrozumieć drugiego człowieka, żeby zobaczyć swoje lustro, bo najczęściej jest tak, że jak ktoś mnie tak wkurza, że mam ochotę mu przywalić patelnią, bo z, oczywiście, że tak jest, to y, nie noszę całe szczęście ze sobą patelni, to ja się najpierw zastanawiam, czy co, w, co, co mi się w tej osobie nie podoba. Zazwyczaj jest to lustro, ale to też jest dla mnie bardzo istotne, Czyli lustrzano odbicie, czyli ta osoba dokładnie ma to samo co ja. Jak widzę, jakaś taka, nawet dziewczyna przychodzi, a i taka gwiazda. Nie jest, co, jaka ona jest najmądrzejsza na. Ja mówię Jezu, Angelika 2, nie? To jest Angelika 2. Ja też byłam straszliwie mądra, nie? I nieraz się śmieję z tego, i to jest po prostu, mam taki dystans, aż wcześniej to ja bym tam poszła jej coś tam, może, szpile wbiła, żeby ją gdzieś tam ugodzić. Yy, I. I to po prostu, to, to ten czwarty krok, jak mi poka poka pokazywał i pokazuje cały czas gdzieś tam to, co ze mną jest nie tak, to w jakiś sposób przynosi mi to ulgę. Oczywiście e, ja dochodzę cały czas do różnych, różnych wniosków. Pomimo tego, że program zrobiłam trzy razy, to jest cały czas, że ja go cały czas staram się o różne informacje, o różne meetingi, czytać literaturę non-stop, czytam wielką księgę, takie miałam sugestie i cały czas to robię na okrągło, ją ja czytam, nieraz dwie strony, nieraz więcej, nieraz odkładam i czytam 12 na 12, nieraz książkę uwierzyliśmy naszą taką czerwoną, jest genialna i tam mam też takie, takie różne dla mnie są rzeczy duchowe, nie? ja cały czas szukam tej duchowości, Cały czas szukam tego połączenia z Bogiem, który, w którego zawsze akurat ja wierzyłam, nie? Ale, ale ja nie do, końca, nie, do końca, nie, nie do końca to tak czułam. I nieraz mam dni takie, że czuję tego Boga bardziej, tą, tą, tą, tą, tą bliskość, a nieraz dalej kurka wodna i bo się źle czuję. Nie? Dla mnie jest niesamowite właśnie to, że ja nieraz się męczę, tak ja mam na, nadal mam lęki, nadal mam lęki. To jest nieprawdopodobne, jak Bóg mi te lęki zmniejszył. To jest ewidentnie Bóg. To nie ma tutaj innej opcji, że ktoś inny, że ja sama. Ja odstawiłam leki przeciwdepresyjne, które brałam kupę lat. Rok temu miałam trzy miesiące potwornych lęków. Po pół roku odstawienia tych leków. Już moi przyjaciele mnie prosili, żebym wróciła do leków. I ja powiedziałam nie, bo, bo to było trzy miesiące prawie non stop. Na jed jeden dobry dzień na miesiąc. To był masakra, nie? I ja w pewnym momencie stwierdziłam, że jak mi Bóg nie pomoże, to mi nikt nie pomoże, bo mam stwierdzoną nerwicę lękową. A kobieta do mnie, a pani psychiatra do mnie, że mam prać leki, bo to mi tam tego, jak nie mam, nie będę brała, to mam do niej nie przychodzić. I ja mówię, to nie. I ja mówię, ja sobie sama spróbuję, ale tak naprawdę ja nie próbowałam sama. Ja próbowałam to robić z Bogiem. Ja się modliłam codziennie, modlitwą lęku, która jest właśnie w czwartym kroku. Proszę Cię, Boże, zabierz mój lęk i skieruj moją uwagę na to, kim chcesz, abym była. I tak naprawdę te stany lękowe się bardzo zaczęły. Ja teraz mam cztery dni, pięć dni, które są gorsze na miesiąc, a reszta to są dobre, złe, dobre dni, średnie dni, ale, ale to, to, to tak działa program, nie, tak działa ten Bóg. Ja na przykład nieraz się wkurzam. Jezus Maria, mogłabym zrobić to, to i to i to, ale ten lęk mi przeszkadza, mogłam coś zmienić w życiu i pracę mogłabym zmienić. I ostatnie, słuchajcie, właśnie to, że ja mam tak otwartą, otwarty umysł, nie zawsze oczywiście, bo nieraz mam zamknięty, ale jak mam otwarty umysł, to po prostu dzieje się coś takiego, że ja gdzieś wyłapuję informacje um, z, z AA, ze świata, z naszej literatury, nowe zdanie wielkiej księdze zauważam, którą czytam tyle i cały czas coś nowego odkrywam. Słyszałam na spikerce jednej z dziewczyn, że... Że po prostu Bóg faktycznie, ja dopiero w to dotarło do mnie, bo ja się obwiniałam, Boże, znowu mam lęk, Boże, znowu mi ta wada zadziałała, Boże, jestem znowu wredna, zawisna, zazdrosna, znowu bym tej lasce, tej i tej dokopała w tyłek, bo mnie wkurzyła, nie? A później usłyszałam na spikerce, jak dziewczyna powiedziała, że Bóg zabiera w odpowiednim momencie, bo On jeszcze niektóre wady zostawia po coś, żeby one nam coś pokazały. Ja mówię, Jezu, wreszcie, dzięki Bogu. A ja się znowu obwiniałam, że ja jestem taka beznadziejna, bo oczywiście pró próby dążenia do jakiegoś, nie wiem, ideału, bo może tyle czy razy program zrobiłam, to powinna być lepsza, bo przecież już widzę te wady, a co z tego, czego mi ten Bóg ten nie zabiera? Ale no czego On mi nie zabiera, nie? Bo tak by było mi fajnie bez tego lęku. Ale dzięki temu, ja dzięki Bogu też wyszłam z nieuczciwej bardzo... Dla mnie uzależnie, uzale, współzależnie, ze współzależnieniowej relacji. Też Bóg mi postawia. Musiałam wrócić rok temu do terapeutki. Miałam nową terapeutkę, która też mi pomogła, ale ja i tak uważam, że to Bóg przez ni nią działał, Zresztą mi o tym mówiłam, jak nawiedzona o tym Bogu, jej mówiłam, ale ona musiała mnie słuchać, bo jest cudowna, bo dzięki niej wyszłam z tej relacji. Ale tak naprawdę podstawą też był Bóg. I teraz patrząc, patrząc się na wszystko, ta moja nieuczciwość i tak dalej. Teraz wiem, że ja może musiałam być przez jakiś czas w tej relacji, żebym zrozumiała, żeby więcej czegoś pewnych rzeczy już nie robić. Mnie ta relacja przeciągnęła twarzą po asfalcie. Działały tu mnóstwo moich wad. Mój egoizm, moja chęć posiadania kontroli, mój, moja obsesja na swoim punkcie, bo chciałam człowieka dla siebie, dla siebie egoistycznie. Mnie to musiało przeciągnąć twarzą po asfalcie. I ja teraz wiem, tak mniej więcej wiem. Wiem przede wszystkim, że nic nie wiem. To jest najważniejsze. Ja Inaczej bym to powiedziała, ale tutaj nie można wulgaryzmów używać. I, I po prostu e, e, e, i, i, i to jest po prostu coś takiego, że ja to gdzieś tam pojmuję. Nie? Cały czas pojmuję e, o co w tym wszystkim chodzi. Nie? Jestem bardzo wnikliwą taką osobą. Chociaż za może za dużo jeszcze cały czas analizuję. Już wiem, że nie mam być idealna. Że te wady, które odkryłam w kroku czwartym, ee, to one są i one może zawsze będą, ale, ale one się zmniejszą i się zmniejszają. I nieraz to jest tak, że z perspektywy czasu ja dostrzegam kurka wodna. Przecież ja rok temu bym się zachowała tak i tak w danej sytuacji. A ja staram się zachować spokój. To jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, jak co we mnie się zmieniło. Ja kiedyś wstając rano musiałam puszczać na full muzykę, bo ja nie potrafiłam zostać sama ze swoimi myślami. Ja byłam przerażona, ja w tej chwili od rana zaczynam wszystkie sugestie potrzebuję być w ciszy. Eee, mm, widzę, że tu mam chyba, nie wiem ile ja tutaj gadam, ja chyba mam jeszcze chyba 4 minuty. Mam nadal, tak, że spokojnie nie... jeszcze. Okej, okay. eee, bo ja nie do końca mówię na temat tylko tego czwartego kroku, ale mm, ten czwarty krok był dla mnie taki, mówię, najtrudniejszy. Najbardziej mi też w jakiś sposób bola, bolały pewne rzeczy. Najgorsza była dla mnie tabelka seksu. Ja miałam cztery tabelki. Dlatego ja uważam, że program powinna kobieta przeprowadzać, być z kobietą, mężczyzna z mężczyzną. Z tego względu absolutnie jest to w ogóle bez dwóch zdań. Chyba, że są innej orientacji. To wtedy mogą bo nie wyobrażam sobie przed facetem wlekać takich pewnych rzeczy, no chyba, że był to mężczyzna innej orientacji, tak jak mówię, gej, no to mogę sobie tam gadać i mieć sponsora mężczyznę, ale tak to, tak to sobie nie wyobrażam po prostu, nie? I to były bardzo trudne dla mnie rzeczy, nie? Tak naprawdę te rzeczy takie seksualne mi się wydaje, że spowodowały to, że ja w ogóle chciałam przestać pić, bo ja chciałam wiedzieć, co się ze mną dzieje, co się dzieje z moim ciałem bo pod wpływem robiłam bardzo różne straszne rzeczy, po, przez które chciałam później wyskakiwać przez okno, non stop, miałam myśli. Powiem Wam tak, że e, to co mi dał program, to jest coś nieprawdopodobnego, ja uważam osobiście, to znaczy nie to jest Wielkiej Księdze napisane, że program oczywiście nie jest rozwiązaniem na wszystko, ja musiałam po zrobieniu trzech programów wrócić do terapeutki, znaleźć terapeutkę, żeby pomogła mi w związku też między innymi z tymi lękami. I tak uważam, że tutaj najbardziej znowu program działał, nie? Wiem, że te lęki są mi jeszcze potrzebne po coś, bo... bo... E, o, bo one mi mają coś pokazać. Może... Właśnie, do, do jakich wniosków doszłam? Chyba wczoraj. Ja Więc no tak. Gdyby mi tak Bóg zabrał te lęki, za szybko, to ja bym znowu chodziła taka ura, bura, w ogóle Angelika, co, co to nie ja, nie? I znowu mimo że ta pycha duma powróciła. Ja nieraz mam takie teraz dni, że ja się czuję szczęśliwym człowiekiem. Dzięki programowi. Czuję tą jedność z Bogiem. E, to jest nieprawdopodobne uczucie. Później się czuję gorzej i cholery nie potrafię do tej pory zaakceptować tego gorszego samopoczucia. Ale sobie przypominam, dobra Angelika, rok temu było strasznie. Ty nie wstawałaś z łóżka, ty w weekendy, to ja siedziałam. Leżałam w łóżku, kurka wodna i rozmawiałam tylko przez telefon i gadałam z ludźmi, gadam z ludźmi, gadałam z ludźmi, program mi to pokazuje, pokazał, uwolnił mnie od pewnych takich rzeczy, nie, to po prostu, to, to było coś, nie, nie, coś, coś nieprawdopodobnego, po, po, pomaga mi nie brać leków, to jest po prostu szok, oczywiście ja tutaj nie, broń Boże, to nie jest żadna, ja nikomu nic nie sugeruję, to jest moje doświadczenie. Ja to tego dojrzałam, ja to poczułam nagle i powiedziałam, Boże, jak Ty mi nie pomożesz, to mi nikt nie pomoże w tych moich lękach, żadne leki. I później się do, usłyszałam o tym, że m, nagle na spikerkach, po roku prawie słyszę, jedna dziewczyna e, też bez leków żyje, brała kupę lat, druga, mając inne choroby jakieś psychiczne, nie bierze leków dzięki programowi trzecia. mówię, Boże, ja sobie to rok temu samo mi tak przyszło do głowy, dostaję doświadczenia, żywe przykłady, nie? Oczywiście ja tutaj nikomu nie powiem, ty odstaw leki i się módl, bo to by było chore, to w ogóle jest, by była pycha na najwyższym poziomie i, i w ogóle musiałabym, mogłabym, mogłoby dojść do nieszczęścia, nie? U mnie to działało wszystko tak powoli, tak z tymi modlitwami, tak z tą opieką tego Boga, który cały czas nade mną czuwa i ja uważam cały czas, że... Że, że Bóg, to, że ja jestem w tym miejscu, to, to jest tylko opieka Boga. To, że ja przeprowadziłam się do Poznania 17 lat temu, gdzie była kolebka AA w Polsce, to jest tylko zasługa Boga. No kurczę, On jest z takich, za przeproszeniem, gówien wyciągnął. Mam nadzieję, że już tak zakończając, e, zakończając, zakończając, e, mm, Powiem, że warto być trzeźwym, bo bywam szczęśliwym człowiekiem i... Mm, I nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, bo się rozbiłam przez to wchodzenie i wychodzenie. To może, to może zakończę. Jakbyście po mityngu, słyszałam, że tu po mitingu jakieś pytania zadawali, to jak najbardziej, najchętniej odpowiem. Jestem bardzo szczerą osobą i tak dalej. Jeszcze powiem o tym, że a, a mi pozwoliło być inną też osobą, bo jak ja przystąpić, to ja przy, byłam bardzo zawstydzona, gdzieś tam zakompleksiona, a teraz jestem o wiele pewniejsza siebie, gdzieś też e, e, moje poczucie własnej wartości zaczęło wzrastać, ale to, to nie tylko dzięki programowi, myślę, że to również dzięki, dzięki swojej terapeutce, bo to, to, to gdzieś jest, dla mnie tutaj było akurat połączone. Bardzo serdecznie Wam dziękuję w ogóle za możliwość powiedzenia tej speakerki, i za to, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że komuś w jakiś sposób pomoże cokolwiek, co powiedziałam, bo ja zawsze, jak się, jak mówię z pikarki, to zawsze myślę tylko o tym, proszę Boga, żebym mogła pomóc drugiemu człowiekowi. Dziękuję bardzo.